Jakim kosztem? Jakim kosztem musimy za to wszystko płacić? Za te gówna, co tworzą? Ja się nawet z moim ojcem pokłóciłem o to wszystko, tak? Bo ciągle tylko inne pierdoły, ciągle kurwa tylko ja jestem, ciągle ja muszę w tej technice robić, ja już tego kurwa nie chcę, rozumiecie? Nie chcę. Bo ja chcę swoje życie, kurwa. Nie spierdołami, żebyś mi tu dupę cały, cały czas zawracał. Bo ja tylko jestem. Co z tego, że jestem? To myślisz, że ja chcę, chcę ci pomagać? Że ja mam... Że mi się chce tym głównym zajmować? Jeszcze nie ja na wszystkim się znam i nie potrzebuję się na wszystkim znać. A ja nie będę po prostu swoich nerwów tracił. Na ciebie. Jeśli nie masz nikogo innego, trudno. To nie będziesz miał. Pogódź się z tym. Nie radzisz sobie z tą techniką. Kurwa, wszystko trzeba ci tłumaczyć. Zapominasz. To po co ty to masz? Niech za dwa lata, kurwa, odejdzie z tego świata, bo ja już mam go dosyć. Wiecie co? Za dwa lata. Co najmniej dwa lata, albo za rok. Co będzie święty, kurwa, spokój. Wszystko się skończy. Jeśli mamy taką technikę, mamy za tą technikę taką cenę płacić, że ja się, kurwa, kurczę ze swoim ojcem, z, z każdym, tak? bo nie chcę tego gówna i ja muszę ja płaczę płacimy, płacimy, my wszyscy całe narody, kurwa Polska, świat w ogóle płacimy za te gówno za te technologiczne gówna taką cenę no niech sobie to zabierają niech, niech się wypierdzielają te gogle niech się wypierdzielają te Chiny te chwałe, sreje Xiaomi, Xiaomi, pierdoły niech oni się wynoszą kuźwa z naszego kraju i koniec może wtedy się kurwa wszystko odbuduje, na mam, mam początku może będą wszyscy cierpieć, ci co są do tego przyzwyczajeni, ale taki jest koszt tego wszystkiego, będzie może chwila buru, ale potem się otrząstą może później kurwa będzie lepiej bo dopóki to jest wiecie co, to nie będzie lepiej bo dla nich to jest ważniejsze niż kurwa człowiek, oni by za to zabili i nie ja bo ja też mam ja mam ja jestem zły z tego względu, że takie gówno takie gówno może pf, pf, pf, może doprowadzić człowieka do ostateczności ja już nie chcę tego gówna, rozumiecie nie chcę, żebyś ty mi ciągle z tym gównem przychodził bo ja się na tym znam a nawet gdybym się znał, nie chcę, żebyś mi tym dupę zawracał tym gównem i powiedziałem jakie ja miałem, jakie ja mam do tego podejście właśnie takie że ja tego już nie chcę. Na tyle, ile ja się znam, to się znam. W swoim kontekście, w swoim, yy, w swoim tym, co lubię, tak, bo się na tym znam i lubię to, to na tym, co lubię nigdy nie będziesz miał yy, do mnie jakiegoś sprzeciwu czy coś takiego. Ale tego, co nie lubię, to ja się nie będę tykać. Bo nie potrzebuję mi gówna na rękę, yy, jakieś tego, bo to bada, tam twoje ciśnienie w dupie mam to. Co to bada, wiesz, wiesz? W dupie mam to. Wolałbym cię niż no, normalny kupić, kurwa, bez internetu. Bez tych ceregieli internetowych, kurwa, dla prostego człowieka kupić takie coś, niż, niż te internetowe gówna. Co, co na razie działa, a za dwa, trzy lata to padnie, bo internetu nie będzie, bo czegoś nie będzie i, i możesz sobie to w buty wsadzić. Tylko oni nie myślą, kurwa. Oni biorą to bo ktoś to wyprodukował i to jest takie dobre, że tego nie myślą, kurwa, o konsekwencjach, że to jest yy, na zasadzie, bo ten internet jest. Jak go zabraknie, kurwa, to ten cały szmelcz pójdzie na śmietnik i będzie jedno wielkie, jeden wielki syf plastikowy, tak jak mówią. W, produkują tego gówna w tych Chinach od cholery, kurwa, na cały świat, żeby zalać tym gównem, a sami tego nie mają, bo, kurwa, komputerów nie mają, bo się Gadają, że agresja, że tego ich Chiny nie mają komputerów, tak? Mają tylko komórki i tyle. Bo uważają, że agresja, że tego oni tego nie chcą, siebie, a zalewają świat tym głównym, tak? Plastikowym. Jaki z tego morał, kurwa? To, że mają w dupie, co się z innym krajem stanie, ze światem, kurwa, tylko oni się ważni, ważni się czują, tak? Najważniejsi, najlepsi. Takie mają podejście do nas. Jak kiedyś, kurwa, Hitler chciał wszystkich wymordować. No wy zastanowicie się nad tym, kurwa, co powiedziałem teraz. O to jest gówno warte. Jeśli ja mam się, widzicie co, zżreć, kurwa, ze swoim starym o te gówno. O ten pierdzielony zegarek, czy inne szambo. Po co ci to, kurwa? Jak ty, jak ty się na tym nie znasz, nie potrafisz... Myślisz, że każdy będzie dla ciebie wszystko robił, bo ty jesteś stary, kurwa, bo ty tego potrzebujesz, to trzeba było się uczyć, a nie wysługiwać się ciągle innymi ludźmi, ciągle. To jest dla ludzi, którzy umią tym się obsługiwać. Gdzie nie zawracają dupy, za przeproszeniem i się umią tym posługiwać, nie dla ciebie. Jak ty masz zerowe podejście na ten temat. Ty byś wszystko chciał, kurwa, ale ktoś inny musi za ciebie to, to zrobić. To jest właśnie w, w tobie najgorsze. Że ktoś inny musi co, to, to coś za ciebie zrobić, bo ty nie umiesz ośle. I daj mi, że ty więcej... Daj mi ty wreszcie święty spokój z swoją techniką, z tymi swoimi wynalazkami, kurwa. Chcesz to się kupić, kto, kto inny ci robi? Bo ja już mam tego dość, wiesz? Dość. Ja robię to dla siebie. Ja się uczyłem dla siebie, kurwa. I jestem w kumaty, wiem... Jak, jak co tego, a ja nie potrzebuję kurwa twoich uwag od gościa, który kurwa nic nie wie, nic nie umie a chcę pomóc ale kurwa jest zielony jak osioł zielony więc po co mi taka pomoc od osoby, która nie wie, nie orientuje się to jest gówno nie pomoc to ja wolę pomoc od osoby która się w tym orientuje, wiesz no tyle jest warta twoja pomoc ty się dziwisz, że się wkurwiam, bo ja nie potrzebuję pomocy od osoby, która kurwa nie wie nic w tym. Nie siedzi w tym. A chce wszystko mieć. To tak jak ja bym chciał wszystko mieć, ale nie umiem. Jest pełno takich ludzi. Jak się coś chce mieć, to kurwa się chociaż na tym znaj. Chociaż tyle. Żeby dopiero nikomu nie zawracać. O obsługę, o, o cokolwiek. Tylko szamba robią na tym świecie, kurwa. Pełno tego plastiku będzie, mówię, tylko ten internet rozłącza, to, kurwa, będzie taki, taki na tym świecie, będzie, że zobaczycie w ogóle. Ile plastikowego szmelcu, kurwa, nie do użytku będzie potem. Potem! Bo teraz jeszcze to działa. Ale w razie dojdzie, dojdzie do globalnej katastrofy, czy czegoś, kurwa, czy wojny, czy cokolwiek, to będziesz mógł sobie to wszystko wyrzucić na śmietnik. Wszystko! Komputer... Sundbar, wszystko totalnie. Komórkę, wszystko co jest podłączone pod sieć. Wszystko będziesz mógł sobie wyrzucić. Bo do działania, do poprawnego działania albo to, żeby coś mieć na tym musisz mieć sieć. Do tego musisz mieć sieć. Do tamtego musisz mieć sieć. Do wszystkiego musisz mieć dzisiaj sieć. A jak ta sieć padnie to możesz sobie to w dupę wsadzić wszystko. Obecnie, czy gdybyś miał stertę techniki, czy 5 sprzętów, czy 6 sprzętów, czy cokolwiek. co jest wszystko na tym zbudowane. To będziesz mógł sobie Wyrzucić to. Bo to nie będzie do użytku w ogóle. Tylko nikt na tym się nie zastanowi, kurwa. Jaki to będzie później koszt? Za to wszystko. Koszt już, już jest, że my się kłócimy ze swoimi rodzinami, że, że mamy, że nie, nie jeden drugiego nie szanuje, kurwa, że mamy dosyć. My też mamy dosyć, kurwa. Ciągle ich uczenia, ciągle ich tego. My tego nie chcemy. My się na to nie godziliśmy. My uczyliśmy się dla siebie. Na to, żeby żeby my umieli, Byli, byliśmy websty, no to umiemy to. Ten, co, co nie jest łebski, webs, nie potrafi sobie z tym radzić, to nie dla niego jest takie coś. To niech se kupi prosty, łatwy zegarek, co, co nie, nie wymaga ingerencji jakiejś tam internetowej, zakładania kont, pierdołów. Dla takich ludzi jest takie coś. A nie nowoczesna technika, która jest wymaga wszystkiego do wszystkiego i tak dalej. Ona jest tak nowoczesna, kurwa, że, że wystarczy ten kabel odłączyć, kurwa, i wszystko będzie można sobie wyrzucić. Naprawdę. Tyle jest ona warta. Ta nowoczesność. I zobaczycie, ile będzie później plastikowego szmelcu, kurwa, lakać w powietrzu, wszędzie. I to, co z tą ekologią też, yy, co mówią, akurat tystał, z tym elementem mówią prawdę, bo jak przykładowo ten kabel zostanie odcięty, to zobaczycie, co będzie. Ile tego szamba będzie. Każdy będzie się martwił, a czemu zegarek mi nie działa, czemu nie mam internetu, czemu nie mam tego, czemu nie mam bo przestało działać, bo ktoś ci ten internet odłączył i koniec jeśli mamy taki koszt płacić że my się kłócimy ze swoimi rodzicami, rodzinami, ze wszystkim o te gówno to może lepiej jakby sobie te gówno zabrali, szczerze mówiąc bo ja już też mam, wiecie co, ja mam tego też dosyć kompletnie, że każdy ktoś mi łazi z pierdołami, że ja, ja, ja, ja mam w dupie, że ja, ja chcę mieć spokój. Ja chcę w tym życiu mieć spokój. Żebyście mi nie, lata, nie latali z każdym pierdołem do mnie i zawracali mi dupę. Tego chcę. Żebyście mi nie latali. O byle gówno, sami się uczcie. Proste. Macie tą technikę, to się uczcie. Samo przejście mówi, że jak skoro to masz, to się na tym ucz. Ja jakoś jestem samoukiem. Tyle lat, wiecie co, nawet ja nic nie potrafiłem. Nic. A jakoś jestem samoukiem, potrafię się jakoś okiełznać, instrukcji obsługi nie potrzebuję czasem. Rzadko, co najwyżej, bo przeważnie te instrukcje obsługi to tam gówno daje, sam musisz wiedzieć co zrobić i tak dalej, bo można sobie to w buty wsadzić tak naprawdę w większości. Oni ci wydrukują, kur, kurde, papierek, a zresztą teraz nie chcą drukować, bo nawet im papieru szkoda, to pobierz sobie elektronicznie, tak? Wszystko elektronicznie. Już niedługo rzeszytów nie będę produkować, bo po co? Bo to się marnuje przecież papier, to niszczysz, eko, niszczysz ekosystem, niszczysz świat, niszczysz naturę, kuźwa. Bo, bo drzewo obcinasz, tak? Bo na to bus potrzebne to jest drzewa tam zrobione tak coś tam jakiś element tam tej kartki czy coś tam coś jest yy, wytworzone z tego drzewa dla tej kartki której, na której piszesz tak to oni też sobie tym tłumaczą Wiecie co naprawdę ja mam tego dosyć ja mam naprawdę dosyć tej pierdzielonej techniki gdzie kurwa każdy mi łazi z pierdołem weź pomóż weź pomóż weź pomóż ja mam dosyć kurwa tego pomagania uczta się ludzie uczta się od tego macie mózgi, żeby uczyć się. Orientować się, co do czego. To wszystko pisze, wszystko jak byk pisze w każdym w tym urządzeniu. Wystarczy się tylko do tego stosować, albo, albo po prostu ten. Troszeczkę umieć czytać, troszeczkę tego to nie jest jakoś zaawansowane wybitnie.